Jest dziesiąta. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Iran atakuje po orędziu Donalda Trumpa. Izrael znowu pod ostrzałem. Pracownicy ZUS-u walczą o podwyżki, okupują centralę zakładów w Warszawie. Po prostu siedzimy do oporu. Wiadomo, ile zarobią młode gwiazdy serialu o Harrym Potterze. Stawki robią wrażenie. Iran reaguje na orędzie prezydenta Stanów Zjednoczonych. Wystrzelił w stronę Izraela kolejne pociski. Wcześniej rzecznik dowództwa sił zbrojnych Iranu zapowiedział, że wojna będzie trwała do kapitulacji wroga. Z Jerozolimy specjalny wysłannik Polskiego Radia Tomasz Sajewicz.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 Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Jerozolima. Donald Trump w nocy polskiego czasu wygłosił orędzie, w którym mówił, że siły Iranu zostały zniszczone, a jednocześnie zapowiedział, że Waszyngton uderzy ekstremalnie mocno w Iran w ciągu najbliższych tygodni. Mimo wcześniejszych zapowiedzi podczas tego przemówienia nie padły słowa o wyjściu Stanów Zjednoczonych z NATO. Senator Koalicji Obywatelskiej Marek Borowski komentuje w radiowej jedynce spór o sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent wczoraj przyjął ślubowanie od dwojga z sześciorga wybranych w marcu przez Sejm. Szef jego kancelarii tłumaczył, że to dlatego, że w czasie kadencji Karola Nawróckiego powstały dwa wakaty w składzie Trybunału. Gość radiowej jedynki uważa, że prezydent łamie konstytucję. Ta dwójka, od której odebrał ślubowanie, została wybrana dokładnie w takim samym trybie jak pozostała czwórka i w związku z tym nie ma najmniejszych powodów, żeby z tym zwlekać. Rząd nie wyklucza planu B w sprawie ślubowania pozostałych sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Zdaniem koalicji prezydent nie musi być obecny przy takiej ceremonii. Inaczej uważa Kancelaria Prezydenta argumentując, że złożenie ślubowania przed innym organem jest niezgodne z prawem. Okupacja Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie. Pracownicy walczą o podwyżki, chcą o tym rozmawiać z ministrem finansów. W budynku protestuje około 30 osób. Czekają na przedstawiciela resortu, mówi szefowa Związku Zawodowego Pracowników ZUS-u Beata Wójcik. Po prostu siedzimy do oporu, nie wycofujemy się, nie ma takiej opcji. Ludzie są bardzo rozgoryczeni tym wszystkim, co się dzieje od wielu lat w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Tym takim przedmiotowym traktowaniem pracowników i mówimy dość. Oprócz kwestii wynagrodzeń, pracownicy zus zwracają też uwagę na warunki pracy. Wielu z nich narzeka na natłok obowiązków i konieczność brania nadgodzin. To są aktualności jedynki. Wielkanoc last minute. Polacy w ostatniej chwili decydują się na wypoczynek w święta poza domem. Według danych firmy ProFit Room ostatni tydzień przed Wielkanocą wygenerował około 15% wszystkich rezerwacji na ten okres. Ich liczba każdego tygodnia rosła o ponad 44%. Osoby, które decydują się spędzić święta poza domem najczęściej wybierają Sudety, Trójmiasto, Pomorze Zachodnie i Podhale. Fortuna dla młodych aktorów z serialu o Harry Potterze. Nowe gwiazdy produkcji HBO mają zainkasować rekordowe kwoty. Ile dokładnie wpłynie na ich konta wie nasza londyńska korespondentka.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 Czwartek prawie w całym kraju będzie pogodny, tylko na południu będzie się chmurzyć, w górach sypnie śniegiem. Na termometrach zobaczymy przeważnie od 10 do 14 stopni chłodniej, na północnym zachodzie i w rejonach podgórskich od 5 do 9 stopni ciśnienie w Warszawie, 1002 hektopaskale. Na program zaprosił jego sponsor, ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas. Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Jedenka. Polskie Radio. Ewa napisała to na facebookowym profilu programu Pierwszego Polskiego Radia. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry, cała redakcja. Wszystkiego najlepszego. W sprawie spacerów po lesie, to prawda, mojej rodzinie najlepiej rozmawia się w czasie spacerowania, a nie przy stole. Panie Ewo, dziękuję, ale wiem, że niektórzy wolą przy stole. Ważne, by to były te mądre rozmowy i by by nie przesadzić w żadną stronę, żeby to nie było banalne, ale żeby też to nie było taki moment, kiedy o tych najtrudniejszych rzeczach próbujemy akurat przy tym świątecznym stole czy na tym świątecznym spacerze gadać, bo może to nie moment i nie to miejsce i o czymś innym wtedy powinniśmy myśleć. Dziś w naszym programie parę różnych tematów, będę prezenty za chwilę rozdawał. W tej godzinie też świetny przykład naszych żołnierzy, którzy polecieli na zawody za ocean i zawstydzili Amerykanów. Całość zawodu składała się z 11 konkurencji, które trwały 3 dni tak naprawdę. Było kilka elementów, które sprawdzały naszą sprawność fizyczną, takich jak fitness test, czy bieg na nieznanym dystansie. Sama atmosfera zawodów była świetna. Za parę minut więcej szczegółów na ten temat trzymamy kciuki Brawowy można powiedzieć. Daje do myślenia ten sukces. W sprawie prezentów, oczywiście za moment konkurs i to super urządzenie, ale mam jeszcze dodatkowo książki dla Państwa. Narodziny smaku. Jak natura stworzyła nasze ulubione potrawy i używki. Bardzo fajna książka. bo gruba dosyć. Taka paręset stron tam jest, ale mądre rzeczy w środku zawarte. Gdyby ktoś chciał taką książkę po prostu w prezencie żeby sobie poczytać 71151, proszę wysłać SMS pod ten numer: 71151, z adresem zwrotnym do Was i z uzasadnieniem, dlaczego akurat uważacie, że Wam taka książka się należy. Na rodziny smaku, jak natura stworzyła nasze ulubione potrawy i używki, to PWN wydał tę książkę. Roman Czajarek, zapraszam. To są Cztery Pole Roku w pierwszym programie Polskiego Radia. pory roku. A konkursowo sytuacja wygląda tak. Nie ma dobrych odpowiedzi. Są takie letnio-letnio, ciepło i gorąco już nie. Podpowiedź numer 2 jest za to taka. Ok, więc dla kogo jest ten pas, dla kogo jest gorset, kiedy go nosić, kiedy nie nosić. Mamy również talerze żeliwne, które tak charakterystycznie brzęczą. Widzę, że często dziewczyny kupują talerze, które są tego typu. Bardzo płynnym ruchem, bez żadnej jak gdyby, fazowania, czyli z automatyczną jak gdyby, depresją ściągamy drążek do dolnej części klatki piersiowej. Generalnie poprawia Ci się samopoczucie, poprawia Ci się metabolizm. 72 151 2 złote plus VAT kosztuje konkursowe SMS 1 wystarczy do wygrania cooker cook for me Touch Pro z pokrywką Extra Crisp za o, to są tysiące złotych za coś takiego samo prawie, że robi ale żeby wygrać trzeba odpowiedzieć 72 151 jaka rzecz jest schowana dziś w naszym Rebusie, będą podpowiedzi kolejny dzień idzie w spak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 zwiadasz złotego świata chaosu układasz w sens tylko ty to wiesz jak wytresować swój cień jak sprawić by każdy dzień mijało lżeń.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 Wszystko będzie ok. Uśmiechem zwiata, złotego świata. Czytam sobie państwa wpisy, czytam te komentarze i cieszę się z tego, że większość z was bardzo poważnie podchodzi do tych świąt. Poważnie w sensie, że, że rozumie, jakie jest ich znaczenie. Że nie tylko stół, ale że coś więcej. Że jak rozmowa to taka mądra rozmowa przy tym stole czy na spacerze, nieważne gdzie, ważne żeby mądra i, i jakaś myśl, która tam stół powinna w naszej głowie zakiłkować. Są takie kraje, które podchodzą do tego naprawdę od dawna bardzo poważnie. Ba! Są takie kraje w Europie, gdzie nie tylko w Europie, ale w Europie również, gdzie przeradza się to nawet taki rodzaj teatru, misterium, ale to nie jest przypadek, to jest wszystko dobrze przemyślane, Hiszpania. A tam na miejscu nasza ekspertka Agnieszka kozłowska Wysko, nie tylko od mrocznej historii Watykanu, ale od wielu różnych spraw, również związanych z wiarą, religią i tak dalej. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, Romku, witaj. Wielki tydzień w Hiszpanii. Jak to wygląda i na czym polega to, to misterium, ten teatr i to przeżycie, które oni sobie fundują? Tak jak powiedziałeś, y to jest y, po prostu taki tydzień, jakiego nie ma chyba w, na całym świecie Semana Santa. To dla jednych najwspanialszy moment w roku i święto, którego nie można przegapić, ale dla tych wszystkich, którzy jeszcze poza świętowaniem muszą cokolwiek zrobić, wypełnić swoje obowiązki, to jest logistyczny koszmar przyprawiający o ból głowy. W ogóle w centrum miasta jest tłok, ale na toczy, czyli tej głównej stacji przesiadkowej jest mnóstwo ludzi jadących do swoich rodzin albo po prostu na Semana Santa do Andaluzji, bo tam są te takie najbardziej spektakularne obchody. I to jest gorący okres Hiszpanii General lubią się przemieszczać akurat właśnie w tym czasie. Natomiast organizacja i przebieg Wielkiego Tygodnia mm -hmm. są bardzo starannie zaplanowane. No, turystów przyjeżdża bardzo wielu też. Z jednej strony mamy tych, którzy jadą do rodziny, jadą to zobaczyć, a też mamy tych, którzy jadą z drugiego końca świata, żeby, żeby brać udział w takiej procesji albo zrobić tak, żeby... chociaż zdjęcie, pokazać byłem, byłam, widziałam. Jak to wygląda? Co w tym jest takiego wyjątkowego? Procesje procesje przechodzą przez miasta w takt tradycyjnej muzyki religijnej. Tutaj jest słychać bębny, ale są też elementy flamenko i jest to spektakularne, wielogodzinne wydarzenie. Od razu zaznaczę, że to nie jest jedna procesja, tylko na przykład w Andaluzji, która słynie z tego najbardziej, tych procesji. Przez Semana, w ciągu Semana Santa potrafi przejść 70. W ogóle dla Hiszpanów wzięcie udziału w tych uroczystościach jest tak ważne, że wielu z nich w tym czasie bierze urlop i może no nie do końca chodzi tu o religię. Mm. I w tych hiszpańskich procesjach udział biorą bractwa. Bractw jest w sumie około 3 milionów formalnych i to one... To są te cofra te, te bractwa religijne, takie, tak, które to tak. organizują? On Salvo albo Tak, to są te stowarzyszenia katolickie, i one odpowiadają za organizację, i już właściwie zajmują się tym od początku stycznia. Jeśli, tak jak wspomniałam, przoduje tutaj Andaluzja. Są nawet specjalne książeczki. Ja na przykład dostałam w hotelu taką książeczkę Semana Santa i e, tam są takie mapki. Jest wszystko e, dokładnie rozpisane, jaką trasą idzie procesja, żeby nie daj Boże nie zrobił się jakiś e, korek. Jeszcze może powiem o Andaluzji, o której już tutaj kilkakrotnie mówiłam, bo tam jest to bardzo spektakularne i na przykład te procesje Hiszpanie, nie chodzi nawet o to, żeby iść w tej procesji, tylko żeby stanąć sobie na przykład w ulubionym jakimś miejscu, mm -hmm. chociażby pod latarnią i patrzeć. Ale żeby stanąć, to nie jest takie proste, ponieważ to są miliony ludzi i właśnie na przykład w Sewilii. Y, są wynajmowane nawet balkoniki, mieszkańcy, którzy akurat y, y, ludzie, którzy mieszkają w blokach y, przy trasie procesji, wynajmują te balkoniki. Żeby lepiej widzieć, tak? Zba żeby lepiej widzieć, ale numer. taki balkoniki. Taki balkonik kosztuje, uwaga, e, 200-300 euro, ale to nie jest dużo, bo są też takie trybunki, w których można kupić miejsce i tutaj e, nawet do 1000 euro. E, moment, moment, moment. 200-300 euro to jest tyle, co... To jest więcej niż opłata za hotel, podejrzewam nawet w Madrycie. Oczywiście na pewno są droższe hotele, ale są też tańsze. A tu mówisz tak, w hotelu dostajesz książeczkę z instrukcją... Przecież rozumiem, że każdy znajduje taką książeczkę z instrukcją gdzie, co i jak. Za 300 euro miejsce na balkonie, żeby obserwować z góry, nie na trybunie, bo na trybunie to drożej. Wow! To, to, to, to, to taka stawka dniowa za, za dzień właśnie, bo te procesy y, idą od, y, od właśnie y, niedzieli palmowej aż do y, wielkiej soboty. Czyli można w kilku wziąć udział. Można, można się załapać a, na parę, jak można, się to dobrze można zaplanuje. Można przez cały tydzień brać udział w procesjach. One mają swoje nazwy. Oczywiście najważniejsza noc to będzie dzisiaj. To jest lama druga i też taka słynna procesja w Sewilli. Właśnie ta noc z Wielkiego Czwartku na Wielki Piątek. Bo to wtedy odbywają się te najbardziej przejmujące procesje. Mm -hmm. Dobrze, a co na tobie robi największe wrażenie? Czy, I czy w ogóle widać tam jakieś myśli z tyłu głowy, to okrutnie zabrzmia, ale tak sobie pomyślałem, że być może dla niektórych niestety ta procesja jest barwnym korowodem, który robi no niesamowite wrażenie, ale tam mało jest przemyślenia, a powinno być dokładnie odwrotnie. I ta Hiszpania jednak była takim przykładem, że oni potrafią połączyć tę procesję z prawdziwą wiarą, przynajmniej niektórzy. E, tak, e, Hiszpania, e, e, Hiszpania jest z nazwy katolicka Jest tutaj duża laicyzacja. Natomiast to teatralne widowisko myślę, że też ma wpływ, ponieważ wystarczy spojrzeć na Hiszpanów, jacy są otwarci. To się z czegoś bierze. Mhm. To się bierze z tej mentalności, z, no właśnie, z, z kultury, z, też z religii, która ukształtowała Mhm, mh. Hiszpania i niezwykłe procesy, które Agnieszka Kozowska-Łysko z redakcji programów katolickich Polskiego Rady obserwuje. Nie tylko mroczna historia Watykanu. Tak przy okazji przypominam, bo warto posłuchać. Agnieszko, dziękuję, wszystkiego dobrego i powiem szczerze, trochę zazdroszczę. Dziękuję, Romku i do usłyszenia, i w e, e, z paskwas. Jedynka. To jest radia. Baneando una vida, buscando una ruta, la fruta prohibida.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 Autopromocja Rafa Bała Sport Dzień, dzień, dobry. dzień dobry. No dzień i od dobry. czego? Od czego? czym tu gadać w takim tygodniu? Tak, no, możemy nawiązać oczywiście do tego, co sugerujesz, czyli do mistrzostw świata piłkarskich. Nie ma nas, one zaczynają się już w połowie czerwca. We Włoszech jest jeszcze większa żałoba Na pewno, niż nas. No, tam zdecydowanie, tym bardziej, że po raz kolejny przecież Włosi odpadają. też smutek. Duńczycy też byli faworytami przecież tego meczu z Czechami. Natomiast są takie zespoły jak Curaçao, Jordania, Haiti, prawda, Wyspy Zielonego Przylądka, także to będzie ciekawy mundial. Ale czy atrakcyjny? No zobaczymy. Na pewno ta pierwsza część nie będzie aż tak atrakcyjna, bo jednak dużo słabszych zespołów Ja się jeszcze bardzo grupowej. boję, żeby polityka w to się nie wmieszała, zwłaszcza, że będą no, skoki po paru krajach i Ameryka... A wiemy, co się dzieje. Nie już się miesza, stłumaczyć. między innymi jeśli chodzi o Iran. To od, od kilku tygodni wiemy, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. Mówiło się już, bo oficjele irańscy mówili, że no, w takiej sytuacji Iran absolutnie nie pojedzie na mistrzostwa. Mm -hmm. Natomiast trzy dni temu Gianni Infantino jakby nigdy nic powiedział, że Iran rozgrywa towarzyskie mecze, więc spokojnie on jest pewny, rozmawia Rozmawiał już z działaczami, rozmawiał z piłkarzami. Iran wystąpi w tych mistrzostwach. ciekawie. Czyli do Stanów Zjednoczonych. Do Czyli brzmi. pojadą, przecież mają też mecze w Stanach Zjednoczonych. Jak to będzie? No Trump dał do zrozumienia, że raczej nie będą się tam czuli Irańczycy bezpiecznie w trakcie tych mistrzostw. Prawda? On zaprasza oczywiście, ale nie gwarantuje bezpieczeństwa. No Jak to zaczął? No dobrze, nie idźmy tą drogą. Zobaczymy. Może jak, coś o trenerze? Jak to się rozstrzygnie? Trener? Może inna dyscyplina? Tak, bo siatkarze grają znakomicie, to wiemy. A to nie lat. o tym trenerze myślałeś? Nie o tym trenerze. O Francisco Roigu pewnie myślałeś, tak. czyli o trenerze Igi Świątek. Zobaczymy, bo tutaj też na razie Francuzi tylko poinformowali, że Iga Świątek jest na Majorce, że trenuje tam. Wiadomo, to akademia. Ale tam jest wielu. Rafael Nadala. No. Tam jest wielu, natomiast ktoś ją gdzieś widział przez płot z Francisco A. Roigiem, czyli z tym byłym trenerem Rafaela Nadala. No i tutaj już Lekip francuski dziennik, poinformował, że będzie to ta współpraca. Zobaczymy, ile wytrzyma Francisco Roig. No i jaka, jaki będzie jego pomysł na to, żeby Iga Świątek odzyskała radość z grania, bo chyba o to nam chodzi, prawda? Uhum. Grać tenisa ona potrafi. Siatkarze nasi potrafią grać w siatkówkę. to już wiemy, mamy dwa zespoły w lidze, znaczy na razie jeden, ale drugi jest bardzo blisko, czyli Projekt Warszawa przegrał, co prawda, z Bogdanką Lublin w ćwierćfinale, dwa do trzech, no ale pierwszy mecz wygrał 3 do jednego i awansował do półfinału, do tego turnieju finałowego posłuchajmy zawodnika projektu Jurya Semeniuka. Robota zrobiona, bardzo szczęśliwi i idziemy do Torynu. Bogdanka Lublin też dobrze grali w pewnych momentach, ale muszę powiedzieć, że w pierwszym meczu i taki w drugim meczu sztab zrobił bardzo dobrą robotę taktyczną, nasz przygotował bardzo dobrze i my zrobili wszystko co sztab potrzebował i idziemy dalej. No, rywalem projektu w półfinale będzie Perugia, to już wiemy. W drugim półfinale już czeka Zirat Ankara, który wyeliminował Resowie. Natomiast dziś Warta zawiercie. Bardzo mocny zespół, wicemistrz Polski zmierzy się z Lubeć-Witanowa. Też mocnym zespołem włoskim, ale pamiętamy, że tydzień temu Warta zwyciężyła zdecydowanie. Także dziś też jest faworytem i niewykluczone, bardzo prawdopodobne nawet, że będziemy mieli dwa polskie zespoły w turnieju finałowym. On w połowie maja w Turynie. Rozkręca się sezon kolarski, bo tutaj już coraz... Więcej tych jednodniowych, czy krótszych wyścigów i wiemy już, że Włoch Filipo Ganna triumfował w jednodniowym wyścigu przez Flandrię. Rywalizacji nie ukończyli Kamil Małecki i Filip Maciejuk. I tutaj tylko możemy się zastanawiać, czy są następcy Rafała Majki, czy są następcy Michała Kwiatkowskiego. Na razie aż takich mocnych polskich kolarzy nie widać, ale mamy nadzieję, że coś się pojawi w najbliższych miesiącach. Lat. Rafał Bała, dziękujemy. Dziękuję. Cztery pory roku. Wiary. jest ich wszędzie coraz więcej czekam zaplątany w chore ręce jak wygląda ten was świat ja to wiem i oni wiedzą jak Napiętnowany marzeniami napięknowany marzeniami jak wygląda ten was świat jak to wiem i oni wiedzą jak Napięsnowany wasze Potrzebne żyć Tajną misję zacznę zaraz Śmierci można już zapłacić Haracz, haracz, haracz Jak wygląda ten was ślad? Ja to wiem oni wiedzą jak Napiętnowany marzeniami Napiętnowany marzeniami Jak wygląda ten ślad? To wiem i jak napędnawane marzeniami, napędnawane marzeniami, napędnawane marzeniami, napędnawane marzeniami, napędnawane. to jest radio oxytoxin making it back down doesn't Cztery pory roku w Radiowej Jedynce i teraz historia, która jest bardzo pouczająca i mam nadzieję, że wyciągniecie z niej państwo mądre wnioski, a zarazem można powiedzieć brawowy. wy. Amerykanie lubią się chwalić, jak mówią o swoich żołnierzach. To nie tylko mówią o prezydencie, ale wszyscy politycy i wojskowi mówią, że to jest najlepsze wojsko na świecie. Najsprawniejsi żołnierze, a już komandosi, jacyś rangersi, to w ogóle wow, szacun wymiatają, niech się inni uczą. No i proszę bardzo, robią takie zawody, na których porównują tych żołnierzy. I na te zawody pojechali nasi. Nasi pojechaj, dwóch żołnierzy z Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Grudziądzu. I wygrali te zawody. Best Warrior Competition organizowane w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy na podium, kapral Mateusz, a jego kolega plutonowy Michał zajął trzecie miejsce. Pierwsze i trzecie miejsce należą do nas. Historyczny sukces polskich żołnierzy w najtrudniejszych zawodach na świecie, którzy pojechali do Ameryki i wygrali. I rozmawiał z nimi reporter Polskiego Radia Pobożej Kujaw, Marcin Doliński. Gratulacje, bo to super wynik. Jesteście najlepszymi wojownikami. Kapral Mateusz, po długich przygotowaniach wysiłku udało się coś osiągnąć, także jesteśmy, jesteśmy z siebie dumni. Centrum Szkolenia współpracuje z Gwardią Narodową stanu Illinois, stąd też to zaproszenie, które wyszło od strony amerykańskiej. Bardzo cieszymy się, że mogliśmy wziąć w tym udział i wymienić się doświadczeniami z żołnierzami amerykańskimi. Całość zawodu składała się z 11 konkurencji, które trwały 3 dni tak naprawdę. Było kilka elementów, które sprawdzały naszą sprawność fizyczną, takich jak fitness test czy bieg na nieznanym dystansie. Konkurencja strzelecka z karabinka oraz pistoletu. Wyszło nam to bardzo dobrze zarówno mi, jak i Michałowi. Co było najtrudniejsze? Przygotowanie fizyczne, psychiczne, czy połączenie tych wszystkich elementów, no żeby być najlepszy w tym trudnym, trzydniowym maratonie? Plutonowy Michał. Jak sama nazwa zawodu wskazuje, Best Warrior Competition. Trzeba być wojownikiem wszechstronnym i wyszkolonym w każdej dziedzinie, jak i również wytrenowanym. Liczy się charakter i wola walki. Najtrudniejszy moment tych trzech dni? Dla mnie zdecydowanie ostatnia konkurencja. Marszobieg na dystansie 12 mil, blisko 20 kilometrów, z ciężkim plecakiem, z hełmem i bronią. Po wcześniejszych dwóch dniach zmagań, dużym wysiłku psychofizycznym. No było już naprawdę bardzo ciężko i po 14 kilometrze wymagało to dużej woli walki. To było zaskoczenie dla Waszych przyjaciół, kolegów? z innych krajów, że przyjechaliście i rozbiliście bank. Myślę, że byli lekko zaskoczeni, aczkolwiek e, całość zawodów odbywała się bardzo w bardzo sportowej atmosferze, więc gratulowali nam, cieszyli się. W każdej konkurencji, nawet kiedy gdzieś śmialiśmy się na trasie, zbijaliśmy piątki, e, życzyliśmy sobie nawzajem powodzenia, więc sama atmosfera zawodów była, była świetna. Pierwsze i trzecie miejsce Kapral Mateusz i jego kolega plutonowy Michał. Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Grudziącu. Gratulacje. Jesteśmy dumni. Tak trzymajcie dalej. Tak po cichu spadam, nie ma mnie. Biorę wdech, łapię nowy trop. Bierzę z sobą się we śnie. Zdjęcia rodziny smaku, jak natura stworzyła nasze ulubione potrawy i używki wydawnictwo naukowe PWN, książki rozdane, przynajmniej pierwsza partia, bo będzie ich więcej na naszej antenie, pan Rafał Sosnowca, pani Anna Skowalewa-Pomorskiego, pan Bartosz Barżejewa i pani Wanda Zeszprotawy i pani Grażyna Zmielca. Gratulacje. Są cztery pory roku w pierwszym programie Polskiego Radia. Dalej zostajemy oczywiście w świątecznym klimacie, choć po 11 coś dla wielu zaskakującego. Z badań wynika, że 45% właścicieli psów i kotów w Polsce zabiera swojego zwierzaka ze sobą na święta. Ale o co chodzi? A jeżeli już tak, to jak to zrobić, żeby, żeby plusy nie przesłoniły na minusów i odwrotnie? O tym po 11. Zapraszam. Zostańcie z nami. Napisałem dziś piosenkę, już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla Nomony Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym, nic bez znaczym dodatkowo Nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamponek Taka słucha jest prawdziwa, ja wyśpiewam w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 14. Zapraszają Marcin Wojciechowski i Ula Kaczyńska. Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Reklama. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Jaja Złotanioska. Rozmiar M. 10 sztuk. Cena przed obniżką 10,49. Teraz tylko 7,29 za opakowanie przy zakupie dwóch.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 przed mikrofonem Jakub Domoracki zapraszam. Kilkukilometrowy korek na autostradzie A2 pomiędzy węzłami grodzisk Mazowiecki, pruszków a konotopa w kierunku Warszawy. Na kilometrze 454 zderzyły się dwa samochody ciężarowe i auto osobowe. Dodatkowo doszło tam do pożaru samochodu ciężarowego. Jest dnia w kierunku Warszawy nadal jest częściowo zablokowana. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie pasem awaryjnym. Ten fragment ewentualnie można omijać na węźle skidki kierując się na Krajową Pięćdziesiątkę na Mszczonów, a potem na Ekspresową Ósemkę na Janki i Warszawę. Można także kierować się na trasy wojewódzkie, na Grodzisk Mazowiecki, Milanówek i otrębusy. A teraz województwo śląskie, gdzie zakończyły się bardzo poważne utrudnienia po tragicznym wypadku, do którego doszło wczoraj wieczorem, na drodze krajowej numer 78 pomiędzy Siewierzem a Zawierciem. Jest dnia w kierunku Jędrzejowa, jest już odblokowana i ruch w obu kierunkach odbywa się bez przeszkód. Wzmożony ruch i duże spowolnienia utrzymują się na Dolnośląskim odcinku autostrady A4 w kierunku Wrocławia i Krakowa, zwłaszcza na wysokości granicy państwa w Wędrzychowicach, także w pobliżu węzła Budziszów i niedaleko węzła Kąty Wrocławskie. Przedpołudniowe spowolnienia na Pomorzu, przede wszystkim na ekspresowej szóstce pomiędzy węzłami Rusocin, a Gdańsk południe w obu kierunkach, a także na sąsiedniej drodze krajowej nr 91 pomiędzy Rusocinem, Pruszczem Gdańskim, a stolicą województwa pomorskiego. Jak zawsze czekamy na wieści z tras od państwa. 22 513 11 11 to nasz numer.